Jerzy Głosik w kręgu światowita, czyta Andrzej Krusiewicz. Wydawnictwo Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1979, Nagranie Zakładu Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych, Warszawa 1981 rok. Olimp Naszych Pradziadów, Złoty Wiek Arkony. Bogatą historię ziem Polski poznajemy nie tylko dzięki przekazom kronikarskim i dokumentom, ale również dzięki odkryciom archeologicznym, które wykazując odwieczną i rdzenną przeszłość słowiańską naszego kraju, wychodziły nieraz poza granice nauki, stając się zjawiskami o charakterze społecznym. Takim niewątpliwym odkryciem, które osiągnęło rangę prasłowiańskiego symbolu, stał się biskupin, szeroko znany w kraju za granicą z wykopalisk zapoczątkowanych w 1934 roku. Współcześnie zrekonstruowana prasłowiańska osada sprzed dwóch i pół tysiąca lat na dwuhektarowej wyspie, obecnie półwysep, jeziora Biskupińskiego jest trwałym pomnikiem naszej kultury i zamierzchłej przeszłości. Prawdziwą sensacją było wydobycie w 1848 roku z zamulonego dna rzeki Zbrucza w miejscowości Kociubińczyki koło Husiatynia olbrzymiego posągu kamiennego o czterech twarzach zwróconych w cztery strony świata. Przypadkowe znalezisko w Zbruczu szybko nabrało rozgłosu w społeczeństwie we wszystkich trzech zaborach, wzbudzając uczucia patriotyczne w tym trudnym okresie naszej historii. Kamienny słup czterotwarzowy ze Zbrucza Przypominający swym wyglądem opisany przez kronikarzy XI-XII wiecznych posąg Świętowita, bóstwa Słowian połabskich na Arkonie, nazwany został symbolicznie jego imieniem. Świętowit to imię czystosłowiańskie. Pierwszy jego człon stanowi przymiotnik, święty, w pierwotnym znaczeniu silny. Druga część imienia, Wit, oznaczała przypuszczalnie pana lub władcę. Świętowit był więc symbolem silnego władcy. Od niego pochodzi wiele imion rdzennie słowiańskich – Siemowit, Jarowit, Uniewit, mających końcówkę Wit. Z czasem przyjęła się popularna nazwa Światowit lub Światowidy. Posąg zbruczański od przeszło 125 lat – wystawiony w Krakowie w Muzeum Archeologicznym, do którego przybył po pięciotygodniowej podróży na wozach konnych, pobudza do refleksji i zadumy. Stał się on symbolem dawnej słowiańszczyzny, jednym z tych nielicznych i anonimowych bóstw pogańskich, które do dzisiaj szczęśliwym zbiegiem okoliczności przetrwały w tak znakomitym stanie. W IX-X wieku czciły go plemiona wschodniosłowiańskie. Tadeusz Reyman Zasłużony badacz posągu pisał: Odkrycie światowita przypada w okresie największej germanizacji słowiańszczyzny szczególnie na ziemiach polskich, w okresie reakcji po zgnieceniu wiosny ludów. Jak piękna baśni układają się jego dalsze dzieje odrodzone bóstwo wyłania się z fal kresowej rzeki, dąży do Starego Królewskiego Grodu by znaleźć opiekę w świątyni polskiej nauki i przypomnieć wielkość i sławę Słowian północnego zachodu jakby na znak, że wybrał ten lud który jest spadkobiercą szczepów na których ostatecznie przed tysiącem lat załamała się fala wojującego germanizmu symbol ten kieruje nasz wzrok na zachód i napawa otuchą na przyszłość wrażenie odkrycia posągów z gruczu było przeogromne nie tylko kręgi naukowe, ale i całe społeczeństwo okazywało duże zainteresowanie. Posąg zbruczański wzbudzał powszechny zachwyt. Nie brakło jednak i wypowiedzi kwestionujących prawdziwość i starożytny wiek posągu. Liczne rzesze uczonych zabierały głos w tej sprawie, ale nie zawsze z umiarem i rzeczowo. W zwalczaniu słowiańskości posągu zbruczańskiego celowała nauka niemiecka chociaż i wśród uczonych innych narodowości nie było w tej kwestii jednomyślnego zdania. Dyskusja na temat autentyczności posągu ze Zbrucza trwała niemal do czasów współczesnych. Dowodzi to o ważności cennego reliktu dawnej Słowiańszczyzny. Archeolog krakowski Gabriel Leńczyk poświęcił temu zagadnieniu wszechstronne studia, opublikował w 1964 roku rozprawę naukową i artykuł a jednak autentyczny i słowiański z okazji polskiego milenium. Wojciech Szymański w książce Słowiańszczyzna wschodnia 1973 uważa, że datowanie światowita w granicach IX-X wieku nadal uznać trzeba za niepodważalne. Posąg ze zbrucza wykonany z rafowego kamienia Mioceńskiego jest słupem czworościennym o niemal kwadratowym przekroju. Podstawa słupa wykazuje ślady odłupania. Wysokość jego wynosi blisko 2,6 m, szerokość ścian 29 do 32 cm, waga około pół tony. Powierzchnia słupa zbruczańskiego pokryta jest bogatą płaskorzeźbą, wykonaną techniką przypominającą operowanie dłutem w drzewie. Wyróżniają się trzy poziomy tej płaskorzeźby Część szczytową, górną posągu Zajmują cztery postacie ludzkie O stosunkowo dużych głowach Nakrytych czapką ozdobioną obramowaniem futrzanym Wszystkie te postacie ustawione są frontalnie Twarze ich bez zarostu mają surowy wyraz Powłóczyste szaty zwisające poniżej kolan Na wysokości bioder opięte są paskami Ręce zgięte w łokciach złożone na piersiach, lewe skierowane ku brzuchom. Dwie z czterech postaci wyobrażają kobiety, które można poznać po płasko wypukłych półkulach piersi. Jedna z tych postaci trzyma w ręku róg do picia, druga zaś naczynie. Jedna z postaci męskich przedstawiona jest bez nóg, ale za to z jednosieczną szablą w pochwie uwieszoną u pasa na rzemieniu. Wszystkie pary nóg mają stopy oparte na płaskich podstawach Na uwagę zasługuje podobizna profilu konia w biegu Widoczna u spodu szaty jednej z postaci W partii środkowej posągu, tworzącej niższy poziom Widoczne są mniejsze postacie Dwie z nich w tym samym pionie, co poprzednio kobiece i męskie Wszystkie one ubrane są w powłóczyste szaty Lecz bez pasa na biodrach ich proporcje ciała nie są zachowane Artysta rzeźbił je tak, jak pozwalała mu na to płaszczyzna Te drobne postacie, rozmieszczone z czterech stron słupa Mają ręce rozchylone na boki i sprawiają wrażenie osób tańczących Najniższy poziom posągu zajmują z trzech stron Przedstawione frontalnie wąsate postacie męskie Klęczące i wyciągające ręce do góry Dwie z nich mają tylko tułów i po jednej nodze w pozycji klęczącej. Widoczne postacie męskie robią wrażenie, jakby dźwigały na wyciągniętych do góry rękach podstawę posągu, a może w ten sposób modliły się? Płaskorzeźba zdobiąca słup ze zbrucza wyobraża cztery różne bóstwa męskie i żeńskie w różnych sytuacjach. Nazwy tych bóstw są nieznane i dlatego trudno określić ich charakter. Można przypuszczać, że róg do picia i czarka w rękach kobiety są symbolami płodności i urodzaju. Szabla i koń zaś określają postać wojownika, boga wojny. A jak wyglądał w oczach kronikarzy, głównie duńskich i niemieckich, świętowit, naczelne bóstwo zachodniosłowiańskiego plemienia Ranów, czczone w owym czasie na Arkonie Rugijskiej? Najbardziej szczegółowe relacje na ten temat przekazał proboszcz z Roskilde, zwany saksogramatyk, zmarły w 1204 roku. Był on autorem dziejów Danii po roku 1185. W pracy swej wiele miejsca poświęcił spowianom nadbałtyckim napadanym przez wojowniczych pobratymców. Był to posąg ogromny, mówi kronikarz, wielkością przewyższający postać ciała ludzkiego. Z czterema głowami i szkarkami, Wzbudzający zdziwienie Dwie z głów W stronę piersi A dwie w stronę pleców Zdawały się patrzeć Zresztą wzrok umieszczonych z przodu Czy z tyłu głów W prawo lub w lewo Zdawał się zwracać Brody były podgolone Włosy podstrzyżone tak, że widoczny był zamiar artysty Aby przedstawić sposób W jaki rugianie pielęgnowali swe głowy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 Porównanie obu posągów nie sprawia specjalnej trudności Posąg ze Zbrucza przedstawia cztery postacie ludzkie Męskie i żeńskie, których głowy nakrywa wspólna futrzana czapa Świętowit Arkoński zaś, jednopostaciowy Był bogiem spełniającym wielorakie funkcje boskie Był to posąg z drewna z czterema głowami Wspartymi o oddzielne karki od strony frontalnej i tylnej Głowy nie posiadały żadnego nakrycia Oba posągi czczone w zachodnich i wschodnich regionach Słowiańszczyzny miały do spełnienia niemal identyczną rolę. Wyobrażanie wierzącym tajemniczego obrazu bóstwa. Wprawdzie występują zasadnicze różnice w przedstawionych postaciach, jednak podstawowe atrybuty bóstw, jak róg obfitości czarka czy broń sieczna, szable i miecz, w obu przypadkach zostały zachowane. Bóstwa te tworzyły w jakimś stopniu symboliczną, rozległą, światowitową rodzinę. Trudno powiedzieć, gdzie zamykał się krąg kultu światowita, jacy niżsi rangą bogowie byli w kręgu jego oddziaływań w sensie terytorialnym, jak też chronologicznym. Niektóre zwyczaje i obrzędy światowitowego kultu znajdują swoje odbicie jeszcze dzisiaj. Wiara w bogów jest przecież cechą przyrodzoną ludzi od początków ich istnienia. Wielkie bóstwo na Arkonie, przodujące w hierarchii bogów słowiańskich, było już wyrazem dojrzałej i ukierunkowanej religii zorganizowanego stanu kapłańskiego oraz ugruntowanej pozycji w społeczeństwie Światowit, Bóg Słońca, Ognia, Urodzaju wszelkiego dobrobytu i postępu brał udział we wszystkich sprawach życia duchowego społecznego, gospodarczego, militarnego ówczesnego społeczeństwa zażegnywał klęski nieurodzaju gwarantował zbawienie duszy i czyste życie pośmiertne Bronił przed wrogami, jednoczył zwaśnione, nieraz plemiona słowiańskie. Pozycja Arkony szczególnie wzrosła po roku 1068, kiedy to pod naporem plemion germańskich upadła Radogoszcz, wielki ośrodek kultowy i polityczny Wieletów, słowiańskich plemion połabskich. Od tego czasu datuje się Złoty Wiek Arkony, ostatniej ostoi pogańskiej słowiańszczyzny. Skromne źródła pisane nie dają jednoznacznej oceny charakteru i lokalizacji sławnego słowiańskiego grodu w Radogoszczy, Redgoszczy. Informacja kronikarska biskupa Merserburskiego, występującego pod nazwiskiem Titmar, 975-1018, podaje, że jest w kraju Redarów, jedno z plemion słowiańskich nad Dolną Łabą, pewien gród o trójkątnym kształcie i trzech bramach doń wiodących Zwany Redogoszcz Który otacza zewnątrz Wielka puszcza ręką tubylców nietknięta i Jak świętość czczona Dwie bramy tego grodu Stoją otworem dla wszystkich wchodzących Trzecia od strony wschodniej Jest najmniejsza i wychodzi na ścieżkę Która prowadzi do położonego obok I strasznie wyglądającego jeziora W grodzie znajduje się tylko jedna świątynia Zbudowana misternie z drzewa i spoczywająca na fundamencie z rogów dzikich zwierząt. Jej ściany zewnętrzne zdobią różne wizerunki bogów i bogiń, jak można zauważyć, patrząc z bliska, w przedziwny rzeźbiony sposób. Wewnątrz zaś stoją bogowie. Pierwsze spośród nich nazywa się Swarożyc i szczególnej doznaje czci u wszystkich pogan. Kanoniki mistrz szkoły katedralnej w Bremie zmarły po 1081 roku Adam Bremeński wybitny geograf i historyk nazwał ten sam ośrodek retrą informując, że świątynia tam wielka zbudowana została dla bożków z tych najpierwszy jest Regigast podobizna jego ze złota łoże z purpury przygotowane sam gród ma dziesięć bram zewnątrz otoczony głębokim jeziorem Drewniany most umożliwia przejście, ale na przechód zezwala się tylko tym, co spieszą z ofiarami albo zasięgają wróżby. Nie udało się jak dotąd ustalić właściwego położenia Radogoszczy, ani jeziora, które ją otaczało. Wspomniany Adam Bremeński podaje ciekawą informację, że do tej świątyni jest cztery dni drogi pieszej z Hamburga. Przy innej okazji używa on terminu Limes Saksonie Jako określenie granicy w IX-XI wieku Pomiędzy plemionami sakso-germańskimi A plemionami zachodniosłowiańskimi Która przebiegać miała między Łabą a Zatoką Kilońską Można przypuszczać, że wytyczenie tej granicy Dzielącej wpływy żywiołu germańskiego I zachodniego świata słowiańskiego Nastąpiło już za czasów Karola Wielkiego 768-814 Granica ta biegła przez bagna Wśród rzek i lasów Wróćmy jednak do Arkony Prace wykopaliskowe badaczy niemieckich W okresie międzywojennym i po ostatniej wojnie W ogólnym zarysie potwierdziły Relacje wspomnianego kronikarza duńskiego O Arkonie Saksogramatyka Z XI-XII wieku Modyfikowały również niektóre dotychczasowe przekazy Jak też wnosiły nowe elementy Do tego zagadnienia Gród słowiański Arkona Położony był w północnej części wyspy Rugi na wysuniętym nieznacznie w morze skalistym cyplu kredowym Półwyspu Witowskiego. Z trzech stron wody Bałtyku chroniły dostępu do Arkony. Spadzisty i wysoki około 45 metrów brzeg tego cypla stwarzał bardzo korzystne warunki obronne. Dodatkowo od strony morza gród był wzmocniony wałem drewniano -ziemnym. Na krawędzi urwiska stwierdzono istnienie śladów umocnień o pierwotnej szerokości wynoszącej 4,5 metra. Interesującym spostrzeżeniem był fakt, że kamienie, głównie otoczaki, używane do budowy tego wału transportowano w górę wprost z plaży. Od strony lądu przebiegał z południa na północ wysoki wał, który jakby potężną klamrą w kształcie podkowy zamykał całość obszaru Grodu Arkońskiego. Ta potężna budowla ziemna Mająca prawie 10 metrów wysokości i więcej niż 250 metrów długości w linii prostej, jeszcze dzisiaj sprawia duże wrażenie. Podwalinę wału stanowiło usypisko ziemne, szerokie około 6 metrów i mniej więcej tyle samo wysokie, na którym wzniesiona została w formie muru konstrukcja drewniano-ziemna, zbudowana z tak zwanych skrzyń wykonanych z bali drewnianych, wypełnionych ziemią i tłuczoną kredą Wzmocnionych na narożnikach słupami, a u dołu kamieniami Ściany muru skrzynkowego pokryte były gliną, co chroniło przed pożarem Przypuszczalnie na murze tym tkwił ostroku zabezpieczający podczas walki z wrogiem Do wnętrza grodu prowadziła brama wjazdowa, nad którą wznosiła się drewniana wieża Barunki naturalne, które sprzyjały obronnemu położeniu Arkony Stwarzały również systematyczne jej zagrożenie Czego nie mogli przewidzieć pierwsi budowniczowie grodu Fale morskie, zwłaszcza w czasie sztormów Podmywając urwiste brzegi przylądka Powodowały obrywanie się i niszczenie nadbrzeżnych umocnień W ten sposób linia brzegowa przesuwała się w głąb lądu Około roku 1000 gród Arkoński został poszerzony i przebudowany Powstał nowy potężny wał którego pozostałości do dzisiaj widoczne są w terenie. Przesunięcie wynosiło około 100 metrów. Wał Starego Grodu, zbudowanego w IX wieku, został rozebrany i zniwelowany wraz z fosą i obiektami ziemnymi. To śmiałe przedsięwzięcie sprzed niespełna tysiąca lat świadczy o wysokiej organizacji i możliwościach słowiańskich ranów, o wytrwałości i przywiązaniu do uświęconego miejsca ich przodków. Prace wykopaliskowe przeprowadzone w latach 1969-1970 przez archeologów NRD nie potwierdziły przypuszczeń o gęstej zabudowie wnętrza grodu, jak wynikało z przekazów kronikarskich wzmiankowanego już saksogramatyka, że bóstwo miało wyznaczonych do służby 300 koni i tyluż jeźdźców, na nich służby odbywających. Poczynione wzdłuż wału i na Majdanie poszukiwania tylko w czterech punktach wykazały ślady zagłębień po dawnych domostwach. A może po tych budowlach nie zachowały się żadne ślady? Jest to pytanie, na które nigdy nie uzyskamy odpowiedzi. Środek Grodu Arkońskiego zajmował plac, na którym według opisu duńskiego kronikarza stała świątynia drewniana o misternej budowie, wzbudzająca cześć nie tylko wspaniałością, lecz boskością posągu w niej umieszczonego.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 i z zewnętrznymi ścianami było połączone Tylko kilku poprzecznymi trampami Ostatnie zdanie opisu pozwala stwierdzić Że świątynia Arkońska była budowlą wieloczłonową O założeniu kwadratowym Człon pierwszy stanowiło mocne ogrodzenie Zbudowane z okorowanych bali Systemem izbicowym Wiązanych na narożnikach nacięciami na obłap Taka konstrukcja dwuścianowa Prosta i wykonana bez użycia gwoździa daje jedynie możliwość umocowania pokrycia dachowego, o którym wspomina kronikarz. System izbicowy stosowany w konstrukcjach drewnianych znany był słowianom od dawna. Na przykład konstrukcja wieńcowa z okorowanych bali występuje już w Biskupinie. Dach ogrodzenia zewnętrznego świątyni Arkońskiej zbudowany był z grubo ciosanych desek, malowanych na czerwono-związkami żywiczno-woskowymi. Drugi człon stanowiła prosta konstrukcja ogrodzenia wewnętrznego, składająca się z czterech słupów wkopanych w ziemię na narożnikach kwadratu. Słupy te podtrzymywały pojedyncze obelkowanie połączone trampami z ogrodzeniem zewnętrznym. Na tej wiszącej konstrukcji belkowej umocowane były opadające zasłony. W centrum świątyni znajdowało się pomieszczenie dla świętowita kształt i rozmiary budowli uzależnione były od wielkości posągu bóstwa, przedmiotów i sprzętu potrzebnego do wykonywania czynności obrzędowych. Najważniejszy był duży stół, przy którym zasiadali kapłani i starszyzna plemienna. Ponieważ wszystkie czynności związane z obrzędami kultowymi odbywały się przed obliczem bóstwa, posąg świętowita musiał być ustawiony frontem do wiernych. Kronikarski opis świątyni potwierdza ustawienie posągu na tylnej ścianie na wprost wejścia. Dla zapewnienia dobrej widoczności bóstwa ściana frontalna otwierana była na boki. Centralne bowiem ustawienie posągu świętowita zapewniało jego dobrą widoczność dla wiernych znajdujących się w obrębie świątyni, jak też skupionych przed zewnętrznym ogrodzeniem. Cztery głowy bóstwa były ustawione tak, ażeby umieszczenie posągu pozwalało na ich dobrą widoczność a więc dwie głowy zwrócone były na wprost, a dwie na boki. Z tego wynika, że żadna z głów nie patrzyła do tyłu, bo by nie była w ogóle widziana. Naprzeciwko pomieszczenia z posągiem bóstwa znajdowało się zapewne wejście do świątyni zaznaczone w środku ogrodzenia zewnętrznego. Drewniana świątynia zbudowana była przy zastosowaniu rodzimej, typowo słowiańskiej konstrukcji sumikowo-łądkowej, która zapewniała wytrzymałość na warunki atmosferyczne, wpływała na statyczność oraz odznaczała się stosunkowo łatwym wykonaniem oryginalnych i dość skomplikowanych elementów architektonicznych bez użycia gwoździ. Ściany świątyni wykonane były z gładzonych desek materiału bezsłoistego, co pozwalało na misterne wykonywanie malowideł kultowych. Można przypuszczać, że używano farb barwionych, żywiczno-woskowych, zapewniających jakość obrazu, jego trwałość i wpływających pozytywnie na konserwację drewna. Niektórzy badacze uważają, że boki kwadratowej świątyni Świętowita nie przekraczały 20 metrów. Chodzi tu naturalnie o ogrodzenie zewnętrzne. Natomiast budynek, w którym znajdowało się bóstwo, zbudowany na planie kwadratu, miał przypuszczalnie długość boków 4 metry. Wymiary te wydają się odpowiadać rzeczywistości biorąc choćby pod uwagę ograniczoną powierzchnię grodu, jak też umieszczenie innych budowli przeznaczonych dla kapłanów, służby i dla celów gospodarczych. Podczas poszukiwań niemieckich archeologów w Arkonie w 1921 roku natrafić miano na kamienne podwaliny świątyni, których część oberwała się w latach poprzednich. Chodzi tu o wzmiankowane obrywanie się brzegów przylądka arkońskiego. Kwestia ta, jak dotąd, nie została właściwie wyjaśniona. Istotną dla Arkony kwestią, którą ujawniły badania archeologiczne, a potwierdziły poszukiwania geologiczne, była sprawa wody. Gród Arkoński został wzniesiony na marglistym bloku kredowym. Podłoże terenu było nieprzepuszczalne. Woda deszczowa odchodziła rowem do krawędzi urwiska i tworząc źródła spływała pomiędzy kredowymi warstwami. Problem wody miał również dla Arkony znaczenie militarne. W 1136 roku król duński Erik E. zajął nadbrzeże źródła i zmusił mieszkańców grodu Świętowita do kapitulacji. Nastąpiła krótkotrwała okupacja Arkony. Dzielni Ranowie szybko jednak przepędzili duchownego chrześcijańskiego. Wrócili do wiary swych przodków. Świętowit znów triumfował. Konsekwencje tego bolesnego dla Arkony Wydarzenia nie pozostały bez echa Zbudowano specjalny zbiornik na wodę Dokonano pewnego rodzaju melioracji terenu W walce z wrogiem, z przeciwnościami losu i natury Jak wierzyli mieszkańcy Arkony Przewodził Bóg Świętowit Taki zbiornik niemiecka ekipa wykopaliskowa Odnalazła w 1969 roku Na obszarze dawnego grodu w Głębokim Rowie Religię słowiańską w okresie istnienia Arkony cechowała znaczna sprawność organizacyjna i siła oddziaływania. Charakteryzowała się ona poprawną dyscypliną w zakresie przestrzegania rytuału obchodzonych świąt religijnych, przyjętych zwyczajów kultowych i obrzędów pogrzebowych. Rzeszy kapłanów, zwanych żercami, znających swe obowiązki i przysługujące im przywileje względem wiernych i poddanych, przewodził w Arkonie arcykapłan, Saksogramatyk barwnie opisuje uroczysty obrzęd na część świętowita, który odbywał się wczesną jesienią każdego roku. Raz do roku po zbiorze plonów zbierał się różnorodny tłum przed świątynią, a odprawiwszy ofiary ze zwierząt, odbywał uroczystą ucztę pod pozorem kultu. Kapłan świątyni, odznaczający się wbrew powszechnemu miejscowemu zwyczajowi długością spadających włosów, na dzień przed mającym się odbyć nabożeństwem najstaranniej przy pomocy miotły oczyszczał wewnętrzną świątynię do której on sam miał prawo wstępować strzegł się przy tym aby dechu wewnątrz świątyni nie wypuścić ilekroć miał oddech wciągnąć lub wypuścić tylekroć biegał do drzwi widocznie aby obecność bóstwa nie została przez zetknięcie się z oddechem śmiertelnie pokalana Następnego dnia, gdy lud rozłożył się przed drzwiami pod gołym niebem, kapłan, wyjąwszy bóstwu kielich, badał, czy coś z miary wlanego napoju nie ubyło, co by było znaką nieurodzaju w przyszłym roku. Gdy to stwierdził, nakazywał zachować płody na czas przyszły. Jeżeli zauważył, że nic ze zwykłej ilości nie ubyło, przepowiadał, że przyjdą czasy urodzaju ziemia płodów,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 Po czym przyłożywszy do ust puchar, pijąc jednym haustem, szybko go wysączał, a następnie napełniwszy świeżym miodem, znowu wsuwał w prawą rękę posągu. W kręgu światowita, taśma pierwsza, koniec ścieżki pierwszej.